14. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Trwa pożegnanie Łukasza Litewki. Tak bardzo troszczył się o ludzi. Naprawdę przewspaniały człowiek. Msza rozpoczęła się od pośmiertnego odznaczenia posła krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski. Alarmujący raport o zmianach klimatu w Europie, a w Polsce przymrozki dziesiątkują sady i plantacje. Te straty, naprawdę straty będą ogromne. Nowe odcinki S6 na Pomorzu otwarte, kierowcy szybciej dojadą ze Subska do Trójmiasta. Rewelacja, to będziemy wracali już tą nową. Dzisiaj już jest otwarta. Od uhonorowania pośmiertnie Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej. Rozpoczęło się w Sosnowcu pożegnanie tragicznie zmarłego posła. Odznaczenie odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego ojciec posła, a po chwili padły pierwsze słowa modlitwy. Przyszliśmy tutaj z rodziną i przyjaciółmi Łukasza, by naszą złość, gniew, ból, bezradność... Przynieść do tego, który jako jedyny potrafi leczyć rany, których nie da się strzyć słowami. W Sosnowcu ceremonię śledzi Anna Orzeł. An Aniu, rozmawiałeś z ludźmi, którzy tłumnie zebrali się przy kościele, w którym trwa jeszcze msza. Jakie słowo od nich najczęściej słyszałaś? Przyzwyczaił wszystkich do tego, że jest i odbiera telefon. Pomaga, że można na niego liczyć. Mówią ci, którzy biorą udział w pogrzebie. Od minionego czwartku panuje cisza. Nie oddzwania, nie planuje, nie wrzuca postów z prośbą o pomoc dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia. Dla ludzi, którzy przyszli pożegnać posła Łukasza Litewkę, to niezrozumiałe. Oswajają tę nową rzeczywistość z wielkim trudem. Poseł Litewka był naprawdę dobrym człowiekiem. No Łukasz to był fantastyczny człowiek, naprawdę. Znam go osobiście i <śmiech> aż brakuje mi słów, bo tak bardzo to wszystko przeżywam. Tyle zbiórek organizował, tak bardzo troszczył się o ludzi. Naprawdę przewspaniały człowiek. Pos poseł Usza Łukasz Litewka zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. To Sosnowiec, Anna Orzeł. Bardzo dziękuję za relację. Kolejna ważna umowa dla polskiego wojska podpisana. Agencja Uzbrojenia zamówiła w bydgoskich zakładach elektromechanicznych Belma dostawę 360 bojowych i ćwiczebnych min narzutowych. Inwestycja w polską gospodarkę to nasz priorytet podkreślał po podpisaniu umowy wicepremier i szef Monu Władysław Kosiniak-Kamyż. Realizujemy strategię 50 na 50, 50% wydatków w polskim przemyśle zbrojeniowym, 50% u naszych sojuszników. Zaczynaliśmy od 20% po naszych y, poprzednikach, my to zmieniamy. Wartość umowy to 3,5 miliarda złotych. Rekordowe temperatury, fale upałów i pożarów. Raport o stanie klimatu w Europie za miniony rok, a w nim alarmujące dane. Eksperci oceniają, że przed końcem obecnej dekady stary kontynent może osiągnąć limit globalnego ocieplenia, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Tak się składa, że nasz kontynent jest mocno na północy, a im bardziej na północ czy na południe wzrosty temperatury przewidywane według modeli po prostu są większe. Autorzy raportu Ostatni Klimatu zauważają, że od lat 80. Europa ogrzewa się dwa razy szybciej niż średnia światowa. Największe zagłębia sadownictwa w Polsce już liczą straty, a to wina przymrozków, które dziesiątkują plantacje. Najbardziej ucierpiały jabłonie, mówi Paweł Suchowolak z Opola Lubelskiego i obawia się, że część sadowników nie będzie miała z czego żyć. To jest trzeci rok z rzędu nawet nie przymrozków, tylko mrozów, bo temperatury, które spadły w powiecie polskim oscylowały nawet w granicy minus 10 stopni Celsjusza. Co przy tej fazie rozwoju roślin, na przykład w większości przypadków odmian jabłoni, to jest na prognozy znów niepomyślne, pomyślne, zdaniem MGW, tej nocy kolejne przymrozki w Karpackich Dolinach, nawet minus 10 stopni. To są aktualności jedynki. Około 80 strażaków wciąż walczy z pożarem składowiska odpadów na Radomskim Wincentowie. Jak informowaliśmy w aktualnościach jedynki, akcję utrudnia silny wiatr, mówi rzecznik Radomskich Strażaków Adrian Skrzek. Na miejsce działania została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 6 w Warszawie w celu monitorowania jakości powietrza. Sytuacja jest opanowana. Strażacy proszą o nieotwieranie okien, choć zapewniają, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Ruch obwodnicą Lemborka na nowo wbudowanej trasie 6 już puszczone, a kolejne fragmenty 22-kilometrowego odcinka drogowcy udostępniają tego popołudnia stopniowo, kawałek po kawałku. Kierowcy zadowoleni. Rewelacja, to będziemy wracali już tą nową. A dzisiaj już jest otwarta. Każda minuta, każde dwie minuty, 5 minut z roku na rok było gdzieś tam do przodu. No lepiej będzie nie niż przez miasto. Ostatnie trzy fragmenty ekspresowej szóstki między Słupskiem a Lemborkiem zostaną otwarte do końca czerwca. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Popołudnie pochmurne z opadami deszczu albo nawet deszczu ze śniegiem głównie we wschodnich regionach i lokalnie na północy. Chwilami silniejszy wiatr do 70 km na godzinę w Sudetach, a na termometrach dzisiaj od 5 do 7 stopni na wschodzie i na północnym wschodzie. Na ogół około 9, 10 do 12, nawet 15 lokalnie na zachodzie. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Bo w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 Dajmy sobie prawo do dobrej zabawy, Śpiewała Cindy Lauper, zrobiła to już w roku 1979 nagrywając piosenkę, która do dziś uważana jest za jeden z feministycznych hymnów. Dlaczego zaczęłam od kobiet? Bo dziś witam Państwa solo i dziś będziemy mówić o relaksie, także takim relaksie, który należy się nam kobietom i to nie tylko w majówkę. Folder ulubione. Marcin Wojciechowski, z którym mam ogromną przyjemność prowadzić audycję folderu Lubione, został gdzieś oddelegowany do pracy na poligonie. Powiedział, że wróci, ale w jakim stanie przekonamy się jutro o godzinie 14. Na razie to ja zapraszam Państwa do godziny 16. Oczywiście, mówiąc o kobiecie zrelaksowanej, myślałam także o nas wszystkich, którzy relaksu potrzebują i którzy być może nie za bardzo wiedzą, jak nauczyć się odpoczywać, czy odpoczynek jest sztuką i jakie narzędzia są nam do tego potrzebne. O tym dziś porozmawiam z aktorką, ale także mamą czworga dzieci, Moniką Mrozowską. Co oprócz tego w programie? Za chwilę przeniesiemy się za kulisy Teatru Studio. No i będziemy też za kulisami Tańca z Gwiazdami. To po godzinie 15 będziemy rozmawiać z kostiumografką tegoż wielkiego telewizyjnego show. To myślę, że jest ten moment, żeby wywołać Martynę. Martyna Podolska, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Teatru Studio. Dzisiaj będziecie mówić o odpoczynku i o relaksie. To my właśnie w tym momencie ten odpoczynek i ten relaks zabieramy aktorom, bo zakończyła się próba do naszego słuchowiska na żywo. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Dzisiaj o godzinie 19 słuchowisko programu Pierwszego Polskiego Radia właśnie tu w Teatrze Studio, a z nami już troszeczkę się relaksująca Maja Pankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I odpoczywający po Próbie Tomasz Nosiński. Dzień dobry. Dzień dobry. No mamy kilka godzin, tak, która jest, patrzymy, 14:14, 14, kilka, 14, kilka godzin teraz. do 19.00. No, tak. To co aktorzy robią po takich intensywnych próbach przed wieczornym, ważnym wydarzeniem, bo przecież będziemy na żywo, Wy, my wszyscy będziemy na żywo, w jedynce. Ja wskakuję do wanny. I relaksujesz ja się w wannie? Tak. Dlaczego mówię, że to y, był intensywny czas? Bo ten tekst, tekst Pawła Dymirskiego w reżyserii Julii Marki jest rzeczywiście intensywny. Tam się bardzo, bardzo dramaturgicznie dużo dzieje. Jest i groźnie, y, i ironicznie, i zabawnie, y, ale to jest naprawdę mocna opowieść Tomku. To jest mocna opowieść, ale przede wszystkim rytm jest tego e, taki rwący, e, jak to u Demirskiego, rytm jest istotny i ważny i to wszystko jest tak napisane, że trzeba się w jakimś sensie w tej partyturze znaleźć po prostu i w tym rytmie odnaleźć. I to jest jedna rzecz, to jest taka jakby warsztatowo-podstawowa, a dalej idąc, oczywiście, no, temat, jest, temat jest o tyle, bym powiedział, jakoś dojmujący, że on wyciąga z naszego społeczeństwa takie po prostu typy, które jakby nadal jakby dominują, można powiedzieć, w naszym społeczeństwie. My byśmy też chcieli, żeby te typy się troszeczkę powoli zmieniały. E, ale są uniwersalne. Ale nadal są uniwersalne. Więc, e, jest no to jest to, satyra, nie? Polskie... jest to taka satyra, nie? No, społeczeństwa. No, no, no, no tak, no, jest to taka mocna, pastisz jest to taki pastisz też tak, naszego społeczeństwa, więc no, z jednej strony pastisz, a z drugiej strony tak realne e, postaci, wzięte właściwie no, wprost pastisz jest, jest wyciągany, no jest wyciągane, chyba to słowo ono, ono jakby bazuje bardzo mocno jednak na realności, na tym, na realności, na tym co widzimy i co dominuje, nie? ale co dzięki dominuje? temu są i krwiste postaci y, Maja i ty właśnie w taką się wcielasz tak, ja się wcielam, czy, czy bardziej czytam, bo to jest jednak słuchowisko, um, czytam gwiazd, gwiazdkę, czyli taką celebrytkę, która miała ochotę na wielką karierę, ale niestety zmarła śmiercią tragiczną i została przejechana przez traktor. Um, natomiast ona tam przede wszystkim um, prezentuje siebie jakby I myślę, że to w ogóle cały tekst um, właściwie jest jedną wielką kłótnią tych bohaterów, że oni w ogóle nie słuchają siebie nawzajem, tylko próbują się przebić ze swoją narracją um, i być najbardziej widzialni. Każdy z nich jest przedstawicielem jakiejś właśnie takiej stereotypowej społecznej postawy czy społecznej figury. A oni się o Polskę kłócą czy o swoje przekonania tak naprawdę? Tomku? No, swoje przekonania to jest poniekąd kłócenie się o, o Polskę, no bo, bo ona się znikąd in, indziej nie bierze jak z nas, prawda? Eee, tak bym, tak bym to. Od... I każdy kieruje się własnym interesem, oczywiście, tak. a nie dobrem <grym> narodu. Tak. Maja powiedziała, że to słuchowisko rzeczywiście, ale słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Zatem wy musicie także i e, ciałem, nie tylko samym głosem, e, wcielać się w te e, postaci. Myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj pracy nad tekstem, e, bo to nie jest do końca samo czytanie performatywne. Już macie, macie te postaci gotowe. Macie, macie, macie. Mamy, no, właśnie tu chyba ta jedność miejsca akcji prawie, że i czasu polega na tym właśnie, że yy, chciałbym się powiedzieć, że gramy tragedię, której w jakim sensie gramy tragedię jakąś yy, poszczególną tych wszystkich osób. Yy, musimy się po prostu znaleźć w czasie dokładnie w tym, o, wystartować równo i w tym samym czasie yy, zakończyć tę podróż bo jesteśmy na żywo na antenie, więc jakby dlatego ciągle powracamy. Na żywo tego. na antenie i na scenie, na scenie w teatrze studio. Tak. I jeszcze możemy Państwa zaprosić na to wydarzenie specjalne z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia. Rozpoczynamy o godzinie 19:00 punktualnie słuchowisko na naszej antenie i tutaj na scenie głównej Teatru Studio, a tuż po słuchowisku debata, panel rozmowa o Polsce, Polsce w teatrze i teatrze w Polsce z udziałem znakomitych reżyserów i twórców teatru. Mam nadzieję, że Państwo będą razem z nami, bo to ważna rzecz, ten teatr bo to miejsce, przestrzeń, w której możemy się zjednoczyć, tak myślę o, o teatrze. I bardzo Wam dziękuję, że dzięki Wam też możemy się jednoczyć i zapraszamy Państwa serdecznie. Był sobie ile? Trzy razy. Polak, Polak, Polak, Polak i Diabeł. I Diabeł. Maja Pankiewicz, Tomasz Nosiński, prosto z Teatru Studio, to co? Wanna, tak? Wanna. Wanna? Wanna? Wanna. Maja? Obiadek i Prysznic. Obiadek tak. i, prysznic. i do zobaczenia I do zobaczenia, zapraszamy i czekamy. Do zobaczenia, ale przede wszystkim do usłyszenia o 19.00. Zapraszała Martyna Podolska oraz jej wspaniali goście, a debatę, spotkanie, rozmowę po słuchowisku poprowadzą Martyna i Rafał Sławoń. Dołączam się do tego zaproszenia. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem. Bóg, Bóg, Bóg, Ty otwarzysz mi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 Wśród róż stóp, czterolistnej brak I dotychczas pocałunek miał ziemisty smak Spójrz, spójrz, spójrz, cóż za dobry znak W poniedziałek miałem humor, który w piątki mam I od dawna to wiem Program pierwszy Polskiego Radia Do you remember who you were before You were told who you should be For so long, for so long I didn't know Should I have the answer, but really what do you want me to say to you? We've gone way too far, way too far Won't ask for your validation, I'm taking back my time, it's a different interpretation Don't even ask me why. I won't ask for your validation. I no longer have the time. It's another conversation. It's only smoke and mirrors.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 Smoke and Mirrors, producentki, która głównie związana jest ze sceną muzyki tanecznej, gdzieś Międzynarodowy Dzień Tańca, przypominam tylko, tak? Natomiast Hany Dijon rzeczywiście to jest dziewczyna, która grywała sety dj w trakcie pokazów mody, ale teraz do współpracy zaprosiła córkę Bobiego McFerrina i to był właśnie ten utwór z Madison McFerrin. Mam nadzieję, że się Państwu spodobał, że na wakacje, na majówkę ten utwór do playlisty zapisana. Ja teraz z wielką przyjemnością witam Monikę Mrozowską, z którą widziałyśmy się z 20 lat temu jak nic. Teraz nadszedł czas, żeby y, y, odnowić nasze kontakty i porozmawiać o życiu. Aktorka, mama, czwórka dzieci. Kim dziś jesteś Moniko? Jeszcze do tych dwóch rzeczy, o których powiedziałam. Na pewno autorką książek kulinarnych. Mm -hmm. I wróciłam, w zeszłym roku wróciłam do malowania, więc mam nadzieję, że to zostanie ze mną na dłużej. Zresztą, zadałabym to banalne pytanie: czy czujesz się kobietą zrelaksowaną, bo o tej książce dzisiaj będziemy rozmawiać? Tak. Ale chyba nie. Chyba chciałabym, żebyś mi powiedziała, w jakim punkcie życia teraz jesteś i co powiedziałabyś sobie sprzed 20 lat? Jestem w bardzo dobrym momencie życia, ale myślę, że to się zmieniło dopiero po tej magicznej czterdziestce i po urodzeniu czwartego dziecka. Bardzo gorąco polecam, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia zdecydowanie wcześniej, bo bardzo łatwo się zajechać, biorąc pod uwagę, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I co powiedziałabym sobie 20 lat temu? Hmm... Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wydaje mi się, że nawet gdybym miała ja 20 lat temu miała taką możliwość, żeby się przenieść i porozmawiać sobie ze mną dwudziestokilkuletnią, to nie posłuchałabym, ponieważ ja różne rzeczy przecież słyszałam od mojej mamy, od mojej babci, a tak sobie myślę, że jeżeli my y, same, sami czegoś nie przeżyjemy i nie doświadczymy na własnej skórze to te zwłaszcza te mądrości naszych matek i naszych babć, prędzej myślę, że uwierzymy w to, co pisze autorytet w książce. Mm -hmm. A to, co mówią nam starsze pokolenia, to tak traktujemy trochę z przymrużeniem oka, bo zawsze nam się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi. Dziś będziemy rozmawiać o książce Kobieta zrelaksowana. Nicola Jane Hobbs napisała tę książkę. Nicola Jane Hobbs jest psycholożką odpoczynku. Ja mam dużą rezerwę, duży dystans do podręczników w stylu jak żyć. Natomiast pomyślałam sobie, że być może dzisiejsze czasy wymagają kogoś takiego jak osoby, które będą uczyć nas odpoczynku. Być może w XXI wieku my zatraciliśmy umiejętność nic nie robienia i myślę tutaj w kontekście i kobiet, i mężczyzn być może rzeczywiście to są takie czasy, że ktoś musi przyjść i nam powiedzieć jak zrobić coś dla siebie, żeby dłużej i efektywniej działać na, dla świata? Zdecydowanie, tak? Zdecydowanie się z tobą zgadzam. E, mamy taką, myślę, że już od kilkunastu lat, może nawet, myślę, że to przyszło z początkiem lat dziewięćdziesiątych nawet, e, mamy taką piękną umiejętność do nakładania na siebie coraz większej ilości zadań. Myślę, że to głównie dotyczy kobiet. Mhm. Mężczyzn również, ale jednak to myślę, my kobiety jesteśmy specjalistkami od tego. Ze względu na to, że okoliczności, które w tej chwili się pojawiły i w których nam przyszło żyć, trochę nas do tego determinują. I my nie dajemy... Po pierwsze same sobie takiego przyzwolenia, żeby odpoczywać, ale też nam się wydaje, a nawet chyba nam się nie wydaje, tylko jest trochę taka, e, taka retoryka otoczenia, że ten odpoczynek jest kojarzony z czymś złym, z lenistwem, z tym, że nam się nie chce, że jesteśmy niewystarczające. Więc nawet jak już nie dajemy rady, to zamiast odpocząć, to paradoksalnie dokładamy sobie jeszcze więcej. Czy jest jakiś sposób, żeby wyjść z tej pętli? No wiadomo, że takim ekstremalnym sposobem jest to, kiedy już faktycznie nasz system nerwowy po prostu nie daje rady. Ale nie chcemy doprowadzić do takiego mhm. momentu. Co więcej, obawiam się, że stres, z którym chyba mierzy się każdy z nas, przez długi czas potrafi być niezauważalny. To znaczy on robi mnóstwo bałaganu w naszym organizmie, ale jeszcze nie daje znać o sobie tak bardzo, żeby nas zaniepokoić. Tak i wiesz, co też jest tutaj pięknie napisane w tej książce, że y, nie chodzi też o to, żeby ten stres całkowicie wyeliminować, bo po prostu tego się nie da zrobić. Tylko żeby funkcjonować, nauczyć się funkcjonować tak, żeby wyłapywać, kiedy właśnie tego stresu zaczyna być za dużo, żeby, ta, żeby ten nasz system po prostu się nie przegrzał, nie bo wtedy, tak jak mówisz, już jest, już jest za późno. Natomiast myślę, że jest to trudne, i dlatego uważam, że ta, tego typu książki, ta książka y, zatrzymuje nas właśnie trochę krok wcześniej, pokazuje nam, że wcale ten moment, kiedy my weźmiemy już sobie za dużo na głowę, to, to, to już jest za późno, bo my paradoksalnie stajemy się mniej efektywne, mamy mniej y, cierpliwości, jeżeli chodzi na przykład o wychowywanie dzieci, jesteśmy mniej y, skoncentrowane, mm, tylko jak to wyłapać? Jeszcze co, ciężko, um, tak jak mówię, ja mam e, o tyle dobrze, zwłaszcza po tej czterdziestce, że e, u mnie nawet nie system nerwowy, tylko mój stan fizyczny mi pokazuje, że powinnaś sobie zrobić przerwę. Ja po prostu się robię albo śpiąca, albo przestaję właśnie łączyć fakty. Uważam, że jestem e, tak przeciętnie bystrą osobą, a w a momencie, w... w którym przestaje do mnie docierać, co ktoś do mnie mówi, zaczynam się rozpraszać, zaczynam mieć takie poczucie, że coś zaczęłam robić, ale nie pamiętam co, e, zaczynam rozgrzebywać na przykład kilka rzeczy naraz, to zamiast iść w to, i tego się też nauczyłam i to naprawdę polecam, ja na przykład sobie robię kilkunastominutową drzemkę, bo wtedy wiem, że aha, już jesteśmy właśnie o krok od tego momentu, kiedy system alarmowy już zacznie e, buczeć e, pełną parą. E, I paradoksalnie takich kilkanaście minut powoduje to, że ja później wstaję i powoli zaczynam sobie dokańczać poszczególne rzeczy, ale już nie naraz, tylko po kolei. I też się nauczyłam tego, że no trudno, jeżeli się z czymś danego dnia nie wyrobię. To świat się prawdopodobnie nie zawali. Prawdopodobnie się nie zawali, prawdopodobnie poza mną. Nikt tego nie zauważy. A kiedyś wydawało mi się, że wszystko to, co się dzieje w moim życiu, no. e, głównie związanego właśnie z pracą, z obowiązkami, z dziećmi, e, że to jest oceniane przez wszystkich, a nie jest. Monika Mrozowska, rozmawiamy dziś o książce Nikoli Jane Hope Kobieta zrelaksowana. Pora relaksu, czyli muzyka i za chwilę wracamy do rozmowy. Mówię, że w cudach Jackson Sisters i trochę tak myślę sobie, że rozmawiając o książce Kobieta zrelaksowana, też rozmawiamy trochę o cudach, bo fajnie jest dotrzeć do takiego momentu, w którym dzieje się cud i nagle zaczynamy dbać o siebie. Monika Mrozowska, aktorka jest dzisiaj razem z nami, ale także dziewczyna, która przeczytała tę książkę, odnalazła w niej sporo mądrych treści i teraz chętnie się nimi dzieli. Przeczytałam uważnie kilka rozdziałów, kilka sentencji podkreśliłam podkreślnikiem, żeby do nich wracać. Ja nawet przygotowałam sobie notatki. No na to, to proszę spotkanie. słucham cię. Czy zapinotowałaś sobie coś, co dotyka etyki odpoczynku? Etyki, akurat etyki nie, ale chciałam wrócić do tego, o czym hmm. mówiłaś o tym, o tym cudzie, o tym wierzeniu właśnie w cuda. Bo może to nie jest do końca jakby cud, no ale my staramy się, rozmawiając też tutaj jakby poza anteną, że my sobie wymyślamy takie różne rzeczy, które byśmy chciały, żeby się właśnie wydarzyły. Taki tak. na, takie nasze małe cuda mhm. i tak bardzo. I takie robisz... nasze małe cele. A czasami małe cele, duże. a czasami bardzo duże i czasami też takie cele, takie, które mm, no, trzeba sobie spojrzeć, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, no mocno nas przerastają i zamiast nam dodawać skrzydeł to trochę odnoszę takie wrażenie, że one nas tak przygniatają i powodują, że właśnie albo zaczynamy w amoku robić kilkanaście różnych rzeczy, albo nie do końca widzimy, czy znaczy wiemy, co chcemy osiągnąć, ale kompletnie nie potrafimy sobie jakby tego poukładać, ponieważ musiałybyśmy wykonywać jakieś ogromne kroki milowe, a nie działać metodą małych kroczków. I mnie się spodobała taka y, jedna z metod opisanych w tej książce, żeby absolutnie nie rezygnować z marzeń, absolutnie nie rezygnować z tego czekania na, na jakiś cud i na jakieś takie wyjątkowe rzeczy, które w naszym życiu się przytrafią, ale żeby przede wszystkim usiąść i zrobić sobie rzetelny rachunek sumienia, co już do tej pory udało mi się osiągnąć. Bo czasami na przykład my mamy jakieś wybujałe plany, a w ogóle zapominamy o tym, w którym miejscu już jesteśmy i jak dużo my już mamy, jak ten nasz worek z tymi cudami, że on już pęka w szwach. Ale mamy trochę taką tendencję, że jak już coś zrobimy, to za sekundę o tym zapominamy i ja to mówię absolutnie z własnego doświadczenia, bo bywały takie momenty, kiedy ja bardzo umniejszałam swojej wartości, bo mnie się ciągle wydawało, że ciągle jest za mało, że jestem ciągle za mało wystarczalna, że jestem... Em, że jeszcze nic takiego spektakularnego w życiu nie osiągnęłam, no a właśnie już się zbliżam do tej czterdziestki, teraz to już w zasadzie się zbliżam do pięćdziesiątki za chwilę, no może to nie będą, za chwilę. będą małymi krokami, to, to już jest tak, z małymi Tak, ale to krokami. już małymi krokami i właśnie tak, wypisanie sobie, co nam się już udało. Później taka wizualizacja, ale taka realna wizualizacja tego, gdzie my jesteśmy, co my możemy na, na dany moment zrobić. I też jakby trochę odczarowanie tych naszych okolicznościach, w których my się znajdujemy. Bo my bardzo często i bardzo łatwo wyszukujemy te wszystkie negatywne czynniki, które mhm. są w naszym życiu i bardzo mocno się na nich skupiamy. I to nas dodatkowo stresuje, to nas dodatkowo obciąża. A naprawdę mamy niewielką umiejętność w tym, żeby dostrzec, Całą masę tego, tego dobra, które nas otacza. I ja na przykład na własnym przykładzie mam na przykład bardzo dużo znajomych, którzy się dziwią, że ja y, w dalszym ciągu mieszkam w bardzo małym mieszkaniu. I bardzo często pojawia się ten argument, że już masz tyle lat i ciągle mieszkasz w tym małym mieszkaniu. Ja mówię, tak. Ale zobaczcie, jak ja mam blisko do parku, jak ja mam blisko do kawiarni, jak całe życie poza tym malutkim mieszkaniem, ile jest fajnych elementów. I tak jak mówię, można się skupić na tym, co jest negatywne, ale w książce jest fajnie pokazane, żeby, żeby naprawdę sobie wypisywać te rzeczy, które nam już wyszły i które w naszym życiu są fajne. Ja też polecam takie ćwiczenie. Można je sobie zrobić na przykład w majówkę, żeby po majówce spojrzeć trochę jaśniej na swoje, czy z duży, dużo większym optymizmem na swoje życie. To, co jest jeszcze istotne w tej książce, w której rzeczywiście jest kilka istotnych wskazówek, jak zacząć odpoczywać i jak sobie ten odpoczynek wybaczyć, jeśli mamy z, problem z zaakceptowaniem tego, że musimy po prostu odsapnąć. Bardzo podoba mi się też ta koncepcja, nawiązywania i utrzymywania relacji, bo czasami nam się wydaje, że najlepszy odpoczynek to będzie jak przyjdziemy do pracy, walniemy się na wersalkę, odpalimy y, serwis streamingowy i obejrzymy 10 odcinków swojego ulubionego serialu. Ja też tak robię. W pewnych momentach mnie to bardzo odstresowuje, relaksuje i daje mi dużo radości, ale jednocześnie kontakt z drugim człowiekiem jest niezwykle ważny do tego, żeby dobrze odpoczywać. Mnie to ogromnie karmi. E, takie ale chciałabym to podkreślić, takie wartościowe relacje są dla mnie o, o, ogromnie karmiące, wzmacniające, odżywiające i też e, to też nastąpiło po 40. urodzinach, e, doszłam do wniosku, że chcę inwestować też mój czas którego przy tym stresującym trybie życia jest mało, w takie relacje, które nie tylko mnie karmią, ale w których faktycznie ja mogę też zrobić coś dla, dla drugiej strony. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie, tak naprawdę przede wszystkim nie mówię o związkach partnerskich, tylko o tych wszystkich przyjaciołach, znajomych, z którymi my możemy się wymieniać fantastyczną energią i którzy na przykład w momentach takiego dużego kryzysu y, bardzo dobrze mogą nam pomóc i wyciągnąć z takiego stresującego momentu. To, są, to jest nasze zadanie dla Państwa na długi majowy weekend. Książka Kobieta zrelaksowana Nicola Jane Hobbes może być punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, co robimy dobrze, a co robimy w źle, źle. To jest też książka, która może nam pomóc nauczyć się odpoczynku i trochę inaczej patrzeć na świat, który nas otacza. Monika Mrozowska nadal ma błysk w oku. To znaczy, że ta książka działa. Nic więcej nie powiem. Zdjęcia zobaczą Państwo na naszej stronie. Dziękuję Monikom. Dziękuję pięknie. program pierwszy Polskiego Rania I'm drops to dość niecodzienna wersja utworu Raindrops Keep Falling on My Head. W oryginale oczywiście ten utwór skomponowali Bart Bacharach i Hall David w 1969 roku na potrzeby filmu Butch Cassidy and Sundance Kid. To jest oczywiście taki absolutny klasyk. Wiele osób próbowało, czy próbowało, robiło własne wersje tego utworu. Tutaj grupa Infinity Song, zespół, w którym jestem zakochana. Rodzeństwo Boydów nagrywa takie muzyki Taką muzykę i śpiewa wieloma głosami. Mam nadzieję, że krople deszczu nie będą spadać na naszą głowę, na majówkę. Synoptycy na razie mówią, że temperatury znacząco wzrosną i że to prawdopodobnie będzie pierwszy tak ciepły okres w tym roku. Trzymam kciuki, żeby im się udało, ale też postanowiłam sprawdzić prognozy pogody, zwłaszcza do miejsca, do którego chciałabym państwa zabrać teraz. Otóż Zakopane, to jest ten moment, w którym to jest to miejsce, w którym w weekend będzie nawet 21 stopni na plusie. Jeśli państwo wybierają się do Zakopanego, to mamy zaproszenia do teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakop. Panem właśnie na spektakle Wiśniowy Sad oraz Wahazar. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas te bilety, proszę pisać na adres folder małpa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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. W Świętokrzyskiem pojawiły się problemy z przejazdem na Krajowej Dziewiątce na trasie Opatów-Rzeszów w pobliżu Trzebiesławic, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe z dwoma ciężarowymi. Trzy osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana na 17 kilometrze. Tutaj policja w tym miejscu kieruje ruchem na objazdy. A czwórka odcinek między węzłami Kostomłoty-Kąty Wrocławskie w pobliżu Kostomłotów jest zwężenie w kierunku Zgorzelca. Po e, zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca po zderzeniu busa z samochodem ciężarowym i tutaj trzeba jechać objazdem przez węzeł Kąty Wrocławskie. Mamy też korek od węzła Kąty Wrocławskie do Nowej Wsi Wrocławskiej. To z kolei najezdni w kierunku Wrocławia i tutaj też wygląda na to, że doszło do tym razem stłuczki. Jeśli chodzi o a to mamy też od rana problemy z przejazdem na wysokości Nowej Wsi Legnickiej na jezdni w kierunku Wrocławia. Także tutaj jest korek od węzła Wądroże wielkiej i dzięki naszym słuchaczom wiemy, że trwają tam roboty drogowe, a konkretnie malowane są pasy i to właśnie powoduje to spowolnienie w ruchu. Jeszcze jedne problemy na A4 między węzłami Kędzierzyn koźle krapkowice w pobliżu Dolnej, to już na Opolszczyźnie. Tu jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 268 km z tego powodu, że pomoc drogowa wyciąga samochód ciężarowy z rowu, który wpadł tam w nocy. Nie ma na szczęście i nie było osób poszkodowanych. Zablokowany jest już tylko jeden pas, więc wygląda na to, że prace zmierzają ku końcowi. To jest 268 km autostrady i zwężenie. Dobre informacje na koniec z drogi krajowej numer 45 za polszczyznę na trasie opole kluczbork w pobliżu Zawady Węgier można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej w zdarzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba została ranna. Był ruch naprzemienny.